24 maja 2018, dzień szczególnie uroczysty dla firmy Amrol, bo dzisiaj właśnie obchodzą dziesięciolecie działalności. Naszym rozmówcą jest Pani Beata Dominiczak, kierownik działu wsparcia sprzedaży. Proszę powiedzieć, jak długo trwały przygotowania do tego pięknego dnia dla Państwa, do tej uroczystości, którą dzisiaj właśnie mamy okazję świętować? Rozpoczęliśmy przygotowania już dwa tygodnie temu. Był to bardzo ciężki dla nas czas, gdzie zaangażowaliśmy się całą firmą, wszystkie osoby z firmy brały udział w, w tym przedsięwzięciu. Mamy okazję oglądać tutaj wspaniałe obiekty, bardzo duży teren, bardzo duża powierzchnia na placach manewrowych, są duże ciągniki, są maszyny partnerów firmowych, mam tu na myśli przede wszystkim Kuna, który, którego maszyny stoją obok, John DIR, ciągniki, yy, cała seria innych maszyn. Yy, a proszę powiedzieć, jak to się zaczęło? 10 lat temu, jak to wyglądało? 10 lat temu rozpoczynaliśmy od małego budynku, i tak przez lata dopracowaliśmy się trzech przepięknych obiektów. Mamy trzy oddziały w Lipnicy jako oddział główny centrala, w Drobinie i w Jądrowicach. Są to w pełni wyposażone budynki z działem sprzedaży maszyn, z serwisem i z częściami. Obiekt ma halę serwisową, są przepiękne maszyny nowoczesnych generacji. Współpracujemy z producentami takimi jak John Deere, Kuhn, Merlo i Bednar. Widać bardzo duże zainteresowanie ze strony rolników. Skąd ci rolnicy przyjechali? To są tylko miejscowi, czy jeszcze z dalszych okolic również tutaj do państwa dotarli. Jest mnóstwo dzieci, które bawią się i państwo jesteście przygotowani, trampoliny różne, skocznie, bujalnie, baloniki dla dzieci, pełna zabawa, lody, które darmowo serwujecie, nie tylko dzieciom, ale i dorosłym. Co musieliście zrobić, żeby to dzisiaj tak zagrało w tym dziesięcioleciu waszej działalności? Oczywiście rozsyłaliśmy zaproszenia do naszych wszystkich klientów. Również ogłoszenia były w prasie, w, na Facebooku, na naszej stronie internetowej, na portalach internetowych. Osobiście nasi przedstawiciele również zapraszali telefonicznie wszystkich naszych klientów.